Boom na rynku nieruchomości wartych milion dolarów. Kredytodawcy łagodzą standardy kredytowe. Od nowego raportu wynika, iż w drugim kwartale roku średnia cena domu w USA osiągnęła najniższy poziom od prawie 9 lat. Przynajmniej tak twierdzi Atom Data Solutions, które donosi, że średnia cena w kraju wynosi obecnie 253 tysiące dolarów, czyli o 7,7% więcej niż przed rokiem. Darren Blomquist, wiceprezes Atom Data Solutions powiedział The Wall Street Journal, że średnia cena domu jest obecnie o około 69% wyższa niż 5 lat temu. Jego zdaniem na 45% krajowych rynków nieruchomości przystępność cenowa spadła obecnie poniżej historycznie normalnych poziomów. Według najnowszego Krajowego Indeksu Cen Nieruchomości S&P Case Shiller ceny domów w kraju wzrosły w czerwcu o 5,5% w skali roku, co stanowi spadek z 5,8% w porównaniu do marca. W czerwcu Seattle, Portland i Dallas odnotowały najwyższe wzrosty w ujęciu rok do roku. Tymczasem indeks ceny nieruchomości Black Knight Financial Services osiągnął w czerwcu rekordowy poziom, kiedy to ceny wzrosły o 6% w porównaniu rok do roku. Podobnie jak Case Shiller, Black Knight Financial podaje, że ceny domów najbardziej poszły w górę w Seattle, bo o 8,5% od samego tylko początku roku. Minęły czasy, gdy posiadanie domu wartego milion dolarów oznaczało bogactwo. Dziś za milion dolarów nie dostaniesz posiadłości w większości miast. W San Francisco za tę kwotę będziesz mógł sobie pozwolić zaledwie na skromne kondominium z jedną łazienką. Realtor.com informuje, że na niektórych rynkach rośnie liczba ofert w przedziale miliona dolarów. W całym kraju udział nieruchomości wartych tę kwotę wzrósł z 3,2 do 4,3% w ciągu zaledwie 3 lat. Gdzie można znaleźć większość domów wartych miliony dolarów? identyfikuje pięć największych rynków – Denver i Boulder w Colorado, Santa Rosa w Kalifornii, Traki w Kalifornii i Fredericksburg w stanie Teksas. Jak wynika z badania nastrojów kredytodawców hipotecznych przeprowadzonego przez Fannie Mae, w drugim kwartale coraz więcej amerykańskich kredytodawców rozluźnia standardy kredytowe i planuje dalsze ich łagodzenie w przyszłości. Wyniki badania pokazują stopniowo rosnącą liczbę kredytodawców, którzy twierdzą, że złagodzili swoje standardy kredytowe lub planują to zrobić w następnym kwartale. Z powodu spadku popytu na kredyty hipoteczne na finansowanie zakupu domu obniżają oni standardy kredytowe, aby zwiększyć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 Uwaga, uwaga, uwaga! Hoffman Estates, nowo zgłoszony do sprzedaży, luksusowy, dwupoziomowy dom po całkowitym remoncie. Trzy sypialnie, trzy pełne łazienki, pełny wykończony basement, garaż na trzy samochody. Dystrykt szkolny w Szamburgu, posiadający najwyższe możliwe oceny jakości. Niska cena wywoławcza. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Nie czekaj więc i ty. Zadzwoń, zobacz, kup 847. 647-4000 847-647-430 lub w internecie pod adresem posiadłość.com Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Uwagę prosimy łowców okazji. Nowo zgłoszony do sprzedaży. Duży, czterosypialniowy dom w miejscowości Franklin Park. Cztery sypialnie, dwie łazienki. Pełny, wykończony basement. Garaż na dwa samochody. Boczna, spokojna ulica. Cena wywoławcza 190 tysięcy. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Nie czekaj więc i ty. Zadzwoń, zobacz, kup 847-647-4000. 847 647 4 i 3 0 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 847 647 4000. Internet posiadłość.com. Agenci Illinois Star Realtors, Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Komisja Senacka skłania się ku reformie podmiotów sponsorowanych przez rząd. Jedna trzecia obecnych nabywców nigdy nie widziała domu przed złożeniem oferty. Black Knight obserwuje wzrost liczby przefinansowań. Niestandardowe domy dla seniorów to rosnący trend. Po latach ochrony, jaką rząd objął Fannie Mae i Freddie Mac, Komisja Senacka próbuje przeprowadzić reformę przedsiębiorstw sponsorowanych przez rząd. Senacka Komisja Bankowa wysłuchała niedawno oświadczenia o tym, jak powinna wyglądać reforma tego typu podmiotów. Przewodniczący komisji określił wynik, jaki jego zdaniem powinny przynieść starania. Zasadniczo reforma podmiotów sponsorowanych przez rząd cieszy się poparciem polityków z obu stron kongresu. Sekretarz Skarbu Steve Mnuchin powiedział, że reforma podmiotów sponsorowanych przez rząd pozostaje priorytetem administracji Trumpa. Czy kupiłbyś dom, nie widząc go osobiście? Według nowego badania 1 trzecia, które kupiły nieruchomość w ostatnim roku twierdzi, że złożyła ofertę bez uprzedniego obejrzenia domu osobiście, co stanowi wzrost w porównaniu do 19% rok wcześniej. Milenialsi stanowili najliczniejszą grupę, bo aż 41% w porównaniu do 30% generacji X i zaledwie 12% baby boomersów. Oczywiście nie oznacza to, że nie mieli i oni pojęcia co kupują. Nabywcy w dużej mierze podejmują decyzje w oparciu o dostępne zdjęcia, filmy, wycieczki wirtualne i interaktywnego 3D. Patrząc na ostatnie dane liczbowe Black Knight Financial Services, rynek przefinansowań kredytów hipotecznych jest obecnie bardzo gorący. Według danych z maja stopa wcześniejszych spłat kredytów hipotecznych wzrosła od kwietnia o 23%, co w perspektywie historycznej oznacza dobry wskaźnik działalności w zakresie refinansowań. Black Knight twierdzi, że ostatni spadek stóp procentowych przyczynił się do zwiększenia tego rodzaju działalności po tym, jak liczba przefinansowań kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale spadła o 45% w porównaniu do czwartego kwartału 2016 roku. Rosnąca liczba emerytów chcących przeprowadzić się do mniejszej nieruchomości coraz częściej decyduje się na nowe, niestandardowe domy. Zdaniem Ris Miria wielu emerytów jest w stanie pokryć koszty budowy domu dzięki swojej niezależności finansowej. Inną kluczową przewagą seniorów jest to, że taki dom można zaprojektować tak, aby odpowiadał on aktualnemu stanowi zdrowia lub ograniczeniom fizycznym jego właściciela. Wiele z tych niestandardowych nieruchomości wyposażonych jest w szersze korytarze, zewnętrzne rampy do drzwi wejściowych i niższe szafki kuchenne. Uwaga, uwaga, uwaga!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 847 647 4 i 3 zera lub w internecie pod adresem posiadłość.com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 COM. Wiadomości z rynku nieruchomości. Prognoza dla sektora budowlanego. Potrzebujemy więcej nowych domów. Indeks cen domów Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa potwierdza dalsze duże wzrosty. Spokojne przejście Freddy i Feni na bezwycenowy system kredytów hipotecznych. Rosnące ceny dodają miliardów do kapitału własnego seniorów. Popyt na domy nadal przewyższa podaż nieruchomości na sprzedaż. Zdaniem dyrektora zarządzającego do spraw badań Krajowego Związku Realnościowców, mimo iż budowniczy starają się sprostać zapotrzebowaniu, rynek pochłania wszystko, co udaje im się wybudować, a popyt nadal przewyższa podaż. Podczas ostatniego webinarium przeprowadzonego przez Krajowy Związek Budowniczych Domów, Daniel Hale przyznała, że liczba nowo budowanych domów jest, cytuję, niewystarczająca w stosunku do obecnego zapotrzebowania, zwłaszcza na rynku domów jednorodzinnych. Koniec cytatu. Robert DITS, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, potwierdza, że już od dłuższego czasu musi odpowiadać na pytanie, dlaczego nie buduje się więcej tego typu domów. Uczestnicy webinarium zgodzili się jednak, że fundamenty gospodarcze wydają się być stabilne dla pozostałej części 2017 i 2018 roku. Nowe dane Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa pokazują, iż tempo wzrostu cen domów nie spowalnia. Indeks sendomów domów Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa z czerwca wzrósł o 0,7% w stosunku do maja, podobnie jak miało to miejsce ze wzrostem w kwietniu w stosunku do marca. Z kolei w ujęciu rocznym indeks ten wzrósł o 6,8%. Ceny domów na pewno nie odchodzą do lamusa, ale wkrótce wiele kredytów hipotecznych nie będzie ich wymagało. The Washington Post donosi, iż 19 czerwca Freddie Mac rozpoczęło przejście na bezwycenowe kredyty hipoteczne w odniesieniu do niektórych wniosków kredytowych. Póki co gazeta informuje, że ma to dotyczyć tylko niektórych przefinansowań, ale oczekuje się, iż w najbliższych miesiącach Freddie Mac rozszerzy program bezwycenowy na zakupy domów. Fannie Mae już od kilku miesięcy oferuje bezwycenowe przefinansowania na określonych warunkach, jednak bez podawania tej informacji do publicznej wiadomości. Rosnące ceny domów są prezentem, który nieustannie obdarowuje baby boomersów posiadających dom na własność. Zgodnie z nowymi danymi Krajowego Stowarzyszenia Kredytodawców Odwróconych Hipotek, osoby w wieku 62 lat i więcej osiągnęły w pierwszym kwartale bieżącego roku 3% wzrost w kapitale własnym, co daje łącznie około 200 miliardów dolarów.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Uwaga, uwaga, uwaga!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 44000siące. 847, 6, 4, 7, 4 i 3 0 lub w internecie pod adresem posiadłość.com.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 847 647 4 i 3 lub w internecie pod adresem posiadłość.com. Wiadomości z rynku nieruchomości. Ceny domów w Bostonie wywołują szok. Inwestorzy obserwują utrzymujący się, stabilny popyt na nowo budowane domy. Taryfy celne kanadyjskiego drewna zagrażają tysiącom miejsc pracy w USA. Rosnące ceny dodają miliardów do kapitału własnego seniorów. Średnia cena domu w Massachusetts osiągnęła rekordowy poziom, co doprowadziło do pewnego rodzaju szoku, zwłaszcza w obszarze metropolitarnym Bostonu. Według stacji WCVB News Center 5 z Bostonu wywołuje to mieszane uczucia. W maju średnia cena domu jednorodzinnego osiągnęła najwyższy poziom w wysokości 370 tysięcy dolarów. Wall Street z optymizmem patrzy na sektor budowlany. Analityk Bank of America przedstawił niedawno swoją prognozę dotyczącą nowych budów i sprzedaży nowych domów w latach 2018-2019 w oparciu o nieustannie rosnące tempo popytu w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Starszy analityk Credit Suisse powiedział CNBC, że sytuacja wygląda pozytywnie dla firm budowlanych. Jego zdaniem, z punktu widzenia inwestorów, zachęcające jest to, że nabyte część domów nadal bardzo pragną jednorodzinnych domów wolnostojących nawet jeśli popyt na domy szeregowe nadal pozostaje silny Zdaniem krajowego stowarzyszenia budowniczych domów tysiące amerykańskich miejsc pracy jest zagrożonych przez amerykańskie cła nakładane na import kanadyjskiego drewna Nowa analiza Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów stwierdza, że łączne cła w wysokości prawie 27% na import kanadyjskiego drewna będą kosztować USA ponad 11 tysięcy miejsc pracy, co przekłada się na 685 milionów dolarów utraconych zarobków. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów wezwało Kongres i administrację, by opracować długoterminowe porozumienie z Kanadą w sprawie importu drewna. Czy Federalna Agencja Finansowania Budownictwa otrzyma nowy nadzór nad kredytodawcami pozabankowymi? W swoim raporcie rocznym dla kongresu agencja twierdzi, że tak, z kolei Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych zdecydowanie mówi, że nie. Fannie Mae i Freddie Mac regularnie zawierają umowy ze stronami trzecimi, w tym kredytodawcami pozabankowymi w zakresie usług mających wspierać wtórny rynek kredytów hipotecznych. Federalna Agencja Finansowania Budownictwa twierdzi, że powinna objąć tych kredytodawców swoimi badaniami. Jednak David Stevens, prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych, mówi, że w ten sposób po prostu dodano by kolejną warstwę regulacji do procesu, który i tak jest już bardzo obciążony regulacją rządową. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.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 Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie za tydzień, o zwykłej porze. Do usłyszenia.